Akt pierwszy. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premie i bukwie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka machoniowa i emperowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane, na scenie ciemną. Gdy zasłona się podnosi, zegar w bije godzinę szóstą. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się. Wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Scena pierwsza. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami człopanie pantofli. Z lewej sypialnia małżeńska. Wchodzi durska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmek, Kaftanik biały, wątpliwej czystości. Halka włóczkowa, krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Kucharka! Hanka! Wstawać! Mruczenie w kuchni. Co, jeszcze czas? Księżniczki. Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować. Palić pod kuchnią. Hanka! Chodź palić w piecu w salonie, a żywo idzie ku drzwiom na prawo. Heśka, Mela, wstawać, lekcje przepowiedzieć, gamy do grania, prędzej, nie gnieć w łóżkach. Chwilę chodzi po scenie, mrucząc. Idzie do pierwszych drzwi na prawo, zagląda, łamie ręce, wchodzi do pokoju ze świecą.